Tymczasem owo poranne wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze Było absolutnie szczere no, czas się kurczy tutaj. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca. Dzisiejszy gość Głosu Sosnowca to sosnowiecki maestro gryfu. Grywał z takimi zespołami jak Konopian z Piggy, Obecnie członek zespołu 41200, Adam Marszałek, znany w świecie muzyki jako Żaba. Witamy. Cześć, witam serdecznie, witam pięknie. A też skąd się wzięła Żaba, skąd taki pseudonim? To by myślała pani nauczycielka w szkole w 80. Ósmym roku bodajże. To podskakiwałeś, tak? Nie, nie, no po prostu <grymne> mój tak, rzecznikiem <grymne> podstawowym, poszedł do szkoły, do Milmet, to się wtedy już tak nazywało. No, rok później ja tam poszedłem. Zaczęło się od tego, że po prostu on miał zimową, jasną, zieloną kurtkę. I pani nauczycielka powiedziała, że była w tej kurce jak żaba. Rok później ja przyszedłem, się okazało, że ta pani za to powiedziała, nauczycielka, pani Olga Bobrowska, fajna matematyczka. O! Pojawił się żaba mały. No i tak zostało, tak zostało. I było żaba du, żaba ma, czyli żaba duże, żaba mały. No i to, to, to tylko od, od tego się zaczęło. Ona powiedziała, wygląda jak żaba w tej kurtce, jego koledzy podłapali, no i tak zaczęli na niego wołać. Ja myślałem, że się dużo śmiałeś, bo mówi się, że... <śmiech> się dużo to dobra. tylko przez kurtkę. A dlaczego gitara akurat? Dlaczego ten instrument wybrałeś? Ten najłatwiej dostępny jest gitara zawsze towarzyszy w jakichś biwakach, w ogniskach? Grało się tylko, że ja, ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, że będę mógł sobie tam grać na gitarze. Jakby malutki, to mi tata kupił gitarę, taką maleńką. O dziwo, ona normalne struny. Nie z Tak, tak, mała gitara, nie jakaś tam zabawka. Nie pamiętam, co ja z nią robiłem. W pewnym momencie też, świętej pamięci, brat mojej mamy też miał zespół i próbowaliśmy. A to jego akordeon, a to w jego klawisze. Kiedyś z bratem dzieliśmy gitarę. Oczywiście zerwaliśmy strunę, założyliśmy pierwszą lepszą. No i oni pojechali grać. Potem się okazuje, że cisza, spokój. Jakoś tam szczeriliśmy, że założyliśmy odpowiednią Nie mieliśmy pojęcia, którą zakładamy. No i w sumie, nie wiem, tam w 88 roku tak stwierdziliśmy, że przydałaby się, może gitarę byśmy sobie kupili. No tylko, że... Ciężko było z instrumentami na Sosnąc na Mężowskiej był sklep muzyczny, jak tam przywieźli powiedzmy trzy pudła, to się robiła kolejka kilometrowa. Tak do trzech gitar. Dobrze do trzech gitar, dokładnie. No i, no i pojechaliśmy na czarny rynek. Wtedy pamiętam, że w sklepie gitara akustyczna kosztowała między 7 a 8 tysięcy, no a to jak na czarnym rynku my zapłaciliśmy 25. No ale teraz tak, jak się uczyć na gitarze? Ja miałem w, w klasie kolegę, który już yy, Grał jakieś tam, nie wiem, białe misie, nie białe misie i tak dalej, i tak dalej. No i pojechałem z tą gitarą do niego, na gospodarczej mieszkał Wziąłem przy okazji dwa wina zwyczajne. No i wtedy się nauczyłem pierwszej melodyjki na jednej strunie, żeby zagrać Janosika. Cieka. Także pierwsze, już pierwszy kontakt z gitarą był owocny. Janosika się nauczyłem grać na jednej strunie. No i tam potem Pokazał mi tam kilka akordów, cztery akordy, które, które się uczyliśmy z batem na zmianę. No a potem już tak jakoś powoli z górki, z górki. No, no i fajnie było. No. Wspomniałeś tutaj o Mądrzejowskiej, wychowałeś się na Mądrzejowskiej. Tak. Takie jakieś wspomnienia ciekawe, ciekawe z tego czasu, pamiętasz? No. No. Pamiętam, Wspanica że marcenica. jeżeli chodzi o wspomnienia z ulicy Mądrzejowskiej, yy, to akurat się boję do mnie przychodzić, musiałem po nich wychodzić. Czyli tak jak dziś? No na chwilę obecną to ja, ja się osobiście pojechać chodzić, bo... Ci co mieli po dwa to teraz to są takie cwaniaczki, oni mnie przecież nie kojarzą, tak? Częściu, część już wieki kim ja jestem, no ale część ma, nie przyjmuje się tym. Czyli można wnioskować, że jesteś muzycznym samoukiem. Potem zapisałeś się do, jakiejś, do jakiegoś ogniska, na nie, do szkoły nie, muzycznej. Nie. Wszystko od zera sam, Wszystko zaraz akordy. Sam. Pamiętasz pierwszy akord? Pamiętam pierwsze cztery, czyli standardowo, nowo. C, A, D, G. Jeszcze, jeszcze ten, ten, ten czwarty akord łapiąc tylko i wyłącznie dwoma palcami, czyli strunę E na trzecim progu, na znaczy G na trzecim progu i... Tak, tak, tak. I ostatnią To, to strunę, tak. Wie, tak? Na, tak, G, tak? Tak, najprostsze G. A jak już Mały Adaś znał podstawowe akordy, nazwijmy to Mały Adaś, no, bo już miałeś kilka o... lat, to wtedy, wtedy pewnie pomyślałeś razem z bratem, że warto by było jakąś kapelę zagrać, a może, może rzeczywiście I... coś spróbować razem? Udało nam się załatwić do tej gitary akustycznej przetwornik, który podpinaliśmy, pod radio w domu, to wtedy dawało hardcode i tak na zmiany graliśmy, raz on, raz ja. Braliśmy miski od mamy plastikowe, no i się paliło w miski. No i później, później w szkole yy, udało mi się z dyrektorem, który był paskudnym człowiekiem, bardzo wrednym. I kiedyś nagle na lekcjach ktoś wchodzi i marszałego dyrektora. Ja mówię, a co ja w ogóle zrobiłem? Znowu będę miał przerąbany, nawet nie wiem za co i o co. No i poszedłem. No a mi mówi, marszałek, słuchaj, bo słyszałem, że chcesz? skorzystać ze sprzętu muzycznego, szkolnego, że założyć zespół. Ja mówię, tak, tak, jak najbardziej. No to okej, okay, no to masz wolną rękę, wolne dni, wolne momenty. Możesz przychodzić, możesz grać, ale jest jeden warunek. Muszę zrobić repertuar dla nauczycieli na Dzień Kobiet. Aha, było coś za coś. Ale sprzęt dostaliście do dyspozycji Dostaliście do dyspozycji. I też jakoś pojawił w tamtych latach kolega Iwo. No i w trójkę kombinowaliśmy. Żeby nie było tak, że nie robimy repertuaru, no to sobie wymyśliliśmy, że yy, zagramy Uniwersum w taką ciszę, a potem resztę upaliśmy i wlezie. No. Nie, nie udało się w ogóle ten, ten dzień kobiet, no bo w jakiś sposób, no ale potem sobie już rzadziliśmy sami. Od na no, zapewne wielu muzyków zaczynało, to była taka muzyka bardzo popularna. No, y, czy mógłbyś teraz jakoś chronologicznie ustalić, w jakich kapelach grałeś? Wtedy powstała ta y, wasza kapela ZMS, tak? ZMS dokładnie y, to było jakoś y, właśnie koniec komuny. Rok 88, nie, 89. No był, był taki kiedyś y, związek Młodzieży Socjalistycznej, no to wykorzystaliśmy sobie nazwę, tylko żeby, że ta nazwa brzmiała inaczej, bo znowu mnie suszy. Można sobie interpelować. Dokładnie, dokładnie. Mhm. No, no. Pamiętam, zagraliśmy sobie jakiś tam koncercik z początkiem lat 90. w byłym Macie w Będzinie. Tam też robiliśmy próby. Dopóki nie przez zespół, nie wiem czy jeszcze istnieje, chyba istnieje, zespół Azazel metalowy. Ja pożyczyłem do perkusji talerze od kolegi, a ci debile po prostu grali jakimiś metalowymi prętami. Rozwalili te talerze. Zrobił się kwas. Pamiętam, jak na tym takim pierwszym, tym koncercie ZMS-u, jak przyszedł miejscowy yy, z Ksawery, z Będzina. I w pewnym momencie ja patrzę, a on mi wynosi mojego Gibsona. Wyskoczyliśmy latem, Co ty tutaj odstawiasz? A to kolej sporo odaznie, od nas, nie? A nie, ja chciałem tylko kolegom pokazać, jaka fajna gitara. Mojego no i nie, dobra, nie, dobra, nie dobra, udało dobra. mu się tej gitary. Konkretny sprzęt już miałeś kiedy? Yy, tak, sprzeda sprzedał mi go kolega który też chodził do tej szkoły, tylko że ileś lat temu wcześniej, no a kolegowaliśmy się i spotkaliśmy się, jak ja miałem praktyki w zakładzie w Premium Limit. on tam był pracownikiem, no jak mi tam teraz sprzedawał, pamiętam, yy, wtedy zapłaciłem mu milion złotych z bratem. Nie pamiętam, ile to było, teraz nie potrafię przejrzeć. Yy, ale on wtedy jeszcze zapłacił za tą gitarę, ona była sprowadzona z Niemiec, zapłacił, jak to mówił, równowartość dwóch segmentów do pokoju gościnnego w tamtych latach za, za komuny. No i on też y, nieraz pokazywał nam y, on jako... on heavy metal grał. I pewne zagrywki jakieś tam pokazywał nam, żeby, żeby się jakoś le lepiej poduczyć. No i potem jakoś tak z bratem z górki. No. Tylko, że mój brat, no niestety, ale jest... on niebo lepszy ode mnie. Y, ja mu nawet dopiętnie dorastałem, tylko, że on tylko chciał grać tylko i może dla siebie. Jeszcze w ZMS-ie y, no wtedy przyjął rolę perkusisty, ale... To co on robił, leci muza, on brał gitarę, my, my, on to już gra. Dla mnie to było bardzo trudne. Trudne i niepojęte, no ale jakoś się sumagaliśmy. Jak, jak znalazłeś się w konopiancach? Jak to się w ogóle zaczęło? Jak to się zaczęło? No, według mnie początki to były z kolegami z Benzina i z Dom Kultury. Chcieliśmy sobie grać muzykę reggae, gdzie mi było bardzo ciężko przeskoczyć z pangroka na rytm reggae, pomimo tego, pomimo tego że yy, muzykę pan i reggae na tym się wychowywałem. Tylko, że pan kagałem, muzykę reggae słuchałem, a teraz muszę zagrać. Ups, problem, bo ręka jednak chce pójść szybciej, prawda? Nie ma przesteru i tak dalej. No ale fajnie było, bo chłopaki tam cieli się w klimatach Bad Brains i też kumplowaliśmy się z Kozerem, przychodził do nas z wiolą, taką zabawkową, kolorowe klawiszki Później spotkaliśmy się na koncercie będzie dobrze, w Będzinie. No i żaba, coś by się przydało pograć, no to przyjechałem do i zaczęliśmy grać. To i potem jakoś tak przypadkowo wyskoczyła nazwa zespołu. No bo tak, no, każdy lubiał słuchać starej jamajszczyzny, koniec lat 60. lata 70. -te. Tam wiadomo, że no, to były zespoły Etiopians, melodians, Jamaikansy. Natomiast no jesteśmy to po polsku Konopians. Konopiąc. No jest Ucieszyliśmy to... się z tego pomysłu fajnie, bo jak to fajnie wchodzi, Konopiąc. Zaczęliśmy grać wspólnie. No. Yy, moje pierwsze próby były tak, yy, Kozer, Marcin Markiewicz właśnie, Krzysztof Paraparka, yy, ja, yy, Leszek Pawlusiński, który też jeszcze wtedy nie umiał grać na perkusji, no i świętej pamięci yy, Roman Lewandowski, yy, Ksyba Leon, basista, niesamowity basista. Potem akurat bardzo szybko Leszka Pawlusińskiego wzięli do wojska. Chociaż już wcześniej kombinował Robert Ibin, żeby montować zespół, ale jak tylko Leszek poszedł do wojska, no to zagościł to już tak normalnie. Graliśmy, no i jechaliśmy nasze pomysły do no. Ja bym jeszcze za chwilę wrócił do gonopiansów, ale ja chciałbym spytać. Jak wyglądało wtedy Wasze życie? Praca zawodowa i, i granie? Czy, czy jak, kiedy znajdowaliście czas? Dzisiaj tego czasu ciągle wszystkim brakuje, a jednak żeby tworzyć grupę trzeba ćwiczyć. Rozpoczęliśmy w 1996 roku. Codziennie no... spotykaliście? Godzinę, dwie, trzy, pięć? Nie no, tam powiedziałem kilka razy w tygodniu, kiedy, kiedy nam pasowało. Także była możliwość spotkać się, pograć. Ja wtedy nie pracowałem, bo się nie opłacało. No jak już wspominaliśmy o Konopiansach, ostatnio już jesteśmy że po koncercie jubileum Konopiansów, było to dla Ciebie ogromne wydarzenie. Mógłbyś parę słów powiedzieć na temat tego koncertu, jak to odebrałeś? Jak to odebrałem? Przede wszystkim miałem tak potężne emocje. Wcześniej wiedziałem, bo mi Kozer mówił, byłem była pierwszą osobą odnośnie muzyków, którzy już nie grają w tym zespole, że będzie takie wydarzenie na jesieni. Nie miałem pojęcia jak to będzie wyglądało. Pomyślałem sobie, a no cóż, no, no, Konopians wystąpi, my wejdziemy, zagramy kilka utworów. No i tyle, i tak dalej będzie grał Konopians, tak, dwudziestolecie. No jak się umówiliśmy na pierwszą próbę w 3 przez dwa dni to chodziłem, tak jakbym był gdzieś, nie wiem, yy, takim no, emocje targały, nie mogłem się doczekać. Yy, no i w sumie jak się spotkaliśmy, jakby te 20 lat nie minęło. Widziałeś z gipiki, ludzi przyszło, nie? To był jeden z. Tak, szok. wiem, wiem o tym, wiem o tym. Czyli musieliście się też po części I... spodziewać, że będzie, będzie to udana impreza, nie? Przede wszystkim ja się spodziewałem, jak to będzie zaplanowane. Dopiero na pierwszej próbie się okazało, że kozer to podzielił na pięć setów, no i ja miałem tą zarobistą frajdę, że wystąpiłem w trzech. To tylko chyba najwięcej to Kozer wystąpiło w wszystkich pięciu, no bo musiał, tak? Dzień w dzień intensywne próby. Dzień w dzień próby intensywne. Czasami nie mieliśmy w ogóle sił. Byliśmy już tak zmęczeni, ale byle do przodu. Trzeba zagrać z pierwszym perkusistą ba i z basistą. No niestety, bo Romek już świętej pamięci od lat bardzo godnie zastąpił jego brat Karol. Potem następny skład perkusista Leszek Parusiński i basista Bartek Betnarczyk i trzeci skład Sebastian Stecyk no i Dominik na kontrabasie no i byłem w szoku, byłem w szoku i nie wiem, dla mnie była taka pełnia szczęścia No w dodatku jeszcze tak jak rozmawialiśmy po koncercie powiedziałeś mi, jak ten kozer to wytrzymał tyle godzin śpiewania Tyle godzin, tak, to trwało 6 godzin przecież yy, widziałem na próbach jak jest padnięty i zmęczony yy, skończyliśmy grać utwór na próbie ale fajnie poszło. Nie. A dlaczego? z zwrotki. Już był tak padnięty. Później zapomniał partii trąbki w innym utworze. Już był tak padnięty. No, ja nie się nie tylko martwiłem, bo ja mogę grać kilka godzin, bo to nie przeszkadza, to jest tylko, tylko gitara. tak? A on musiał śpiewać. Tutaj no niestety cały czas puca, yy, struny głosowe pracują. Kupę godzin. Martwiłem się. I szacun, szacun. Dał radę. No My również dołączamy się do tych yy, gratulacji dla Kozera. Padł tutaj ksywka, padła Stecyk. Powiedziałbyś kilka słów o współpracy z Ziggy Pigi? Yy, nie wiem, jak to wyglądało wtedy, ale poprosił mnie Sebastian, żebym zastąpił Bartka Mizerę, Paździocha, a że mieliśmy próby w jednej naszej salce. No i by to było łatwe, ale jednak nie dałem rady pogodzić praca, dom, próby z jednym zespołem, próby z drugim zespołem, koncerty. Nie dałem rady. Nie wiem, po iluś miesiącach, jak powiedziałem, ja bym Sebastian, ściągaj Bartka, bo ja nie wyrobię. Nie wyrobię, Także mój profil pracy też był taki, że idąc do pracy rano nigdy nie wiedziałem, o której wrócę. Nie wyrobiłem i od tamtej pory starałem się skupiać jeden projekt, jeden projekt. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Też mi się bardzo fajnie podobało, jak graliśmy koncert w Sosnowcu. Beka nazywało, na pograniczu Małagowskiego, a 1 maja, tak? Tak, tak. był klub muzyczny. I tam grałem w trzech składach, bo jeszcze Bas Taipan przyjeżdżał tam na próbę i poprosił, żeby zagrać im na żywo. To zagrałem pierwszy skład, Ziggy Piggy. Drugi skład, konopiąc trzeci skład. No bolały, ale frajda była niesamowita. <śledzio> <śledzio> Czyli przeszło dość do historii jako muzyk, który we wszystkich kapelach po kolei wystąpił tego dnia. Ataś, utożsamiany jesteś ze sceną ska, ze sceną reggae. Tymczasem kilka lat temu powiedziałeś mi, że, że to właśnie Pan rock był tym, co Ci pierwsze w duszy zagrało. I od tego to się zaczęło wszystko u Ciebie. Ten styl tak naprawdę dopiero możesz realizować grając w zespole 200 Czy tak wyobrażałeś sobie granie panka? Czy tak się wyobrażałem? Jestem zachwycony w ogóle, że mogę grać 47-200. Akurat to jest to, co mi najbardziej pasuje. Mogę robić to, co zaprótkowałem z moim bratem dla nas. To coś świetnego, aczkolwiek, to no niestety, w Konopiansach nie dało się uniknąć, żebym tego Pangroka nie wrzucił w tą muzykę, naszą regę, więc ten przester pojawiał się na utworach niektórych, no bo się musiał pojawić. A teraz, a teraz brakuje nagle prądu, zostajesz bez elektrycznej gitary. Jak wygląda twój świat w tym momencie? Sama akustyczna by ci wystarczyła? Potrafisz żyć bez muzyki w ogóle? Wystarczyłaby mi sama akustyczna, tylko że naprawdę, szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem tak usłyszą gitarę w ręce. Ciężko, byłoby... pamiętam. Znaczy, ciężko by było. Żyjesz muzykiem. Yy, na pewno by się łapało akordy na strunach basowych i kostką by się uderzało, żeby było szybko, ostro i wesoło. Od ilu lat grasz na swojej gitarze? Tej, którą teraz używasz? Nie wiem, nie pamiętam. Bo to nie jest ta pierwsza gitara, którą kupiłeś? No Pierwsza to była gitara akustyczna. Yy, druga to była w 1989 roku Gibson. Ten słynny Big Gibson co chcieli Ci go zabrać. Ten, co chcieli zabrać tak w maksie w Będzinie. Chociaż nie, jeszcze nie tak. Bo pierwsza gitara elektryczna to nie był Gibson, tylko to była kupiona w Kielcach w tepie muzycznym. Akurat się okazało, że są i nie ma żadnej kolejki. To była polska gitara Aster. Ale marka była zawsze jakaś. Zawsze już jako marka była. I tak, ale to była porażka Asterka. Trzeba się było naprawdę nasiłować. Struny wysoko? naprawdę wysoko od gryfu. No ale no co, no zacięcie było, więc więcej na siłę naciskało i grało. A znasz y, ceny gitary teraz, gdybyś ci przyszło kupić? Od jakiej gitary w sumie powinien zacząć amator taki. No, Chce chcę próbować swoich sił. Wiadomo, nie zaproszę się do szko szkoły muzycznej. Pierwsze to zacznę grać sobie w domu przy, przy YouTubie. Teraz są. Łatwiejsze są warunki niż kiedyś. Oni nie nie było łatwiejsze, no, bo jeżeli chodzi. trzeba o... wyrzucić na taki sprzęt, żeby zacząć grać. Jeżeli no? chodzi o sklep muzyczny, jeżeli chodzi o, nową, o nowy instrument, no to nie ma się co porywać. Trzeba liczyć, że co najmniej tego tysięka trzeba poświęcić, tysiąc złotych. No ale właśnie można kupić przez internet i za 400-500 za 500 można kupić gitarę, na której się bez problemu gra. Dobrze, ona ma swoje radka, może być troszeczkę deska porysowana, to jest nieistotne. Ważne, że przede wszystkim musi stroić, tak? No, nie można też kupić gitary nawet przez internet, jeżeli się on nie trzyma w ręce. Znane są przypadki, że powstają supergrupy muzyczne złożone z muzyków wybitnych, znanych wcześniej z innych zespołów i one po prostu nie mają racji bytu, przepadają gdzieś za chwilę z Kretesem. Z drugiej strony są też zespoły, które przeszły do historii polskiego rocka, czy tam polskiego punk rocka. Które, gdy zaczynali muzycy grać, w zasadzie nie umieli grać. Można powiedzieć, że pierwszy raz trzymali ten, te instrumenty w ręce, dopiero uczyli się grać. Co Twoim zdaniem jest ważne w muzyce? Warsztat, polu, a może jakieś szczęście, żeby zaistnieć w tym ogólnokrajowym, powiedzmy tutaj? Najważniejsza szczęcie. według mnie jest chęć. Najważniejsza według mnie jest chęć. A chyba ludzie też, otoczenie, prawda? Bo no to, to jest dużo. Ludzie. No tak, ludzie też. Ludzie też. No i w sumie, no też trzeba jednak nad tym pracować, żeby ten akord można było wydobyć, tak? Jeden, drugi, trzeci. Więc trening, ale chęć to jest podstawa. Mówią, że muzyk musi ćwiczyć non stop. masz dni bez gitary? Nie mam. A miewasz takie dni, że siedzisz sześć godzin i cały czas grasz? Czy jednym ciągiem? Nie. Pogram sobie, powiedzmy, godzinę. Potem się skupiam, żeby się zrelaksować. Puszczam sobie jakąś muzykę. z tej muzyki. I wtedy mi się włącza, że teraz to, co sobie słuchałem z odtwarzacza, to trzeba teraz cofnąć i sobie z tym razem pograć. Z, z, I znowu, znowu. I sobie znowu gram. I jednym ciągiem 6 godzin tak chyba tak nie trenuję. Ale, ale trenować trzeba, bez treningu, nic nie da zrobić. No i co? No i jeżeli chodzi o jakikolwiek instrument, to nie jest tak, że ja umiem grać. To jest nauka przez całe życie. Wróćmy jeszcze na chwilę do zespołu 41 200 który z koncertów tego zespołu najbardziej utkwił Ci w pamięci? No pewnie trudny że troszkę tych koncertów razie, było. Na razie, na razie, ostatni koncert mi utkwił najbardziej w pamięci, z tego względu, że. W korbie, że, tak. W korbie, z tego względu, że po prostu nie działał mi wzmacniacz. No i y, jak coś się zaczęło tak, że nagle gitarę słychać, podchodzę do mikrofonu, chcę grać, gitary nie ma. A macie już spore, spore grono fanów, które za Wami jeździ. Bardzo fajnie. Dziewczyny, widzę, chodzą w koszulkach z napisem 47200. 200 a w najbliższych planach Zgadza, będzie tak. można Cię zobaczyć gdzieś z gitarą? Yy, na razie jakoś tak miało być. Ma być, yy, mamy zagrać na koncercie w Żorach. To jest koncert karatatywny, yy, organizowany przez grupę motocyklistów. A kiedy to będzie? 3, 3, grudnia. 3 grudnia. 3 grudnia. 3 grudnia. w Żorach. Wżorach. Tak, tak. A może w... warto się tam wybrać. To będzie ogólnodostępna impreza? Yy, na pewno, ogólnodostępna. No, miejmy nadzieję, że wkrótce też Was zobaczymy w Sosnowcu. Jeszcze chciałem na chwilkę powrócić do rozmowy, którą prowadziliśmy przed e, oficjalnym nagraniem. Mówiłeś, że miałeś w pewnym momencie dwuipółletnią przerwę w graniu. E, w zasadzie, że nie trzymałeś, można powiedzieć, instrumentu w ręce. Czy to miało związek z, z boleriozą, na którą chorujesz? Nie. Porzuciłem y, gitarę jakoś nie mogłem na nią patrzeć. W momencie, jak się rozstałem ze zespołem Konopiąc, bolało. Bolało i stwierdziłem, że nie chcę dotykać instrumentów wcale. No rozumiem, że nie chciałeś na przykład z pewnymi ludźmi w pewnym momencie grać, ale żeby gitarę odstawić, żeby nie chcieć sobie coś zagrać przed snem, no nie wiem, przy... Naprawdę nie chciałem. Z bratem, z kolegą, też nie. Naprawdę nie chciałem. Jak długo bez gitary przeżyłeś? Dwa i pół roku. Nie dotknąłeś, nawet na sucho bez... Yy, bez, bez raz, raz, raz dotknąłem, w momencie, w którym... Przyszła mi potężna ochota. Wyjąłem sobie z futerału w podłączyłem do wzmacniacza i puściłem sobie do, w odtwarzaczu płytę Konopians One Way. No ale przeraziłem się, bo się okazuje, że płyta leci, ja mam wszystko w głowie, a ja nie wiem, co mam zrobić z palcami. Nagle się okazuje, że ja nie umiem, nie umiem zrobić nic. Nawet, nawet nie wiedziałem, gdzie jeden palec i w które miejsce nagle się przyłożyć. Nie wiem, powiedzieć, przeraziłoby to straszliwie. No ale wtedy jeszcze tak do końca nie wiedziałem, bo jeszcze wtedy nie było zagrożowane, że mam zaawansowaną neuroboraliozę Wiedziałem, że mam problem yy, z rękami, wiedziałem, że mam problem z zanikami pamięci, yy, tylko, że nie wiedziałem dlaczego. To od zwykłego kleszcza? Tak, od zwykłego kleszcza. No więc co? No, tylko mogę powiedzieć szybko, krótko i zwięźle. Bardzo niebezpieczna choroba. Bardzo łatwo można pójść do piachu, niestety. Yy, ale najgorsze to może być to, to że Trąbią o tym coraz częściej, jak jest im bezpieczna choroba, ale NFZ z tym nic nie robi, żeby pomagać ludziom zakażonym przez kleszcza. Nie pomagają niczym, nic nie jest refundowane i najlepiej dać jeden antybiotyk na trzy tygodnie i do widzenia, oni już zrobili swoje. Dopiero się później dowiedziałem, jak to wygląda, tak jak trafiłem do pani doktor, która się mną zajęła. Ona no, tak mi powiedziała, że to już był ostatni dzwonek i nie może rozpocząć leczenia tak, jak powinna rozpocząć, bo miał uśmierci. Nie uśmierci. musiała zrobić to delikatnie. w no, tak jak mówię, nie ma rumenia, to jest nieistotne. To nie jest wyznacznik, że się nie jest zakażonym. Trzeba zrobić test i sprawdzić. I robić wszystko, żeby zabijać bakterie. Mhm. A czy gra na gitarze może być rodzajem rehabilitacji przy tej chorobie? Czy ta choroba wymaga rehabilitacji? Czy jest potrzebna ta rehabilitacja no ruchowa no. ogólnie przy tej chorobie? Czy jest Przede wszystkim na, na pewno, na pewno bo w tym momencie cały czas się usprawnia pamięć. Często się boję na, na koncertach, że w pewnym momencie przyjdzie coś takiego, że ja nie wiem co mam zrobić. Boję się tego. To jest, to jest naprawdę dla mnie stresujące. A, aczkolwiek też mi się zdarzyło grać koncert, gdzie dopiero na drugi dzień stwierdziłem, że ja nic nie wiem. Pamiętam jak... Z Marcinem Dziurą. przyjechaliśmy samochodem do klubu, wnieśliśmy sprzęt na scenę, i od tamtej pory dopiero na drugi dzień się okazało, że nic nie wiem. No żebyśmy tak brzydko nie kończyli tej rozmowy, tak w pesymistycznych tematach, to chciałem spytać się, czy, czy wiesz, że jest taki fenomen, że wszyscy mówią o tobie, że ty jesteś taki fajny, że ty jesteś lubiany, i że jeżeli ktoś wie, że na jakimś koncercie wystąpi żaba, to warto iść na ten koncert dla samego żaby, zobaczyć go, jak gra. Słyszałeś o takich historiach? Powiem tak, że no, na pewno się czuję cudownie i rewelacyjnie, jak widzę, że ludzie chcą ze mną porozmawiać przed koncertem, po koncercie, spotkać się i nie mam pojęcia, czy ktoś przychodzi tylko i może się, dlatego, że ja y, tam gram, aczkolwiek, no nie wiem. Jesteś bardzo ciepłą i otwartą osobą odeśle, może dlatego. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Mam dziękuję nadzieję, pięknie. Że jeszcze kiedyś się spotkamy. Życzymy powodzenia no na koncercie tak. z grupą 41-200. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. I dziękuję pięknie, że Zuzagiewami pomogły dzisiaj przy tej rozmowie. Warto mieć przyjaciół. Warto mieć przyjaciół. Były ze mną cały czas i są tutaj cały czas ze mną. I za to szacunek dziękuję Wam, dziewczątka, pięknie. Do zobaczenia w Sosnowcu na koncercie. Do zobaczenia.